Warszawa Centralna, środa, 14 marca Moi kochani, wbijamy do środka Ponieważ za chwilę spotykamy się z Mikołajem Pisarskim Człowiekiem o wielu talentach, o wielu zdolnościach Który pełnił w swoim życiu mnóstwo zaszczytnych stanowisk w Różnorakich organizacjach wolnościowych O tym wszystkim nam zaraz opowie Tylko musimy się znaleźć Z Mikołajem jest taka historia, że on pije tylko Coca-Colę i pomyślałem, że można byłoby kupić kilka puszek tej, tego napoju ulubionego, mikołajowego I z racji tego, że jest taka ładna pogoda, po prostu rozbić się gdzieś przed dworcem Bo chyba tu nie będziemy siedzieć Jest taki sklep, czy w ogóle sklepy na dworcu są otwarte w środy? No nie wiem jak to z tą nową ustawą jest Dobra, dzwonimy do Mikołaja No hej, gdzie cię mogę znaleźć? Okej, okay, chyba wiem gdzie to jest Dobra, ciastkarnia Mikołaj poszedł na ciacho. Dobra, wbijamy, widzę już gościa. Eee, czy tu jest Coca-Cola w tym w tym. w tym. jest! <laughs> Jakby to był lokal z Pepsi, to by Mikołaj tutaj nie przyszedł. Siema. Dzień Siema. dobry. Cześć, dobrze cię widzieć. A również z się. Mikołaj pisarski. Mój gość dzisiejszy, o którym wam powiedziałem kiedyś tyle, że jest to człowiek o wielu umiejętnościach, wielu talentach. Bardzo szerokim CV, jeśli chodzi o działalność w różnych wolnościowych stowarzyszeniach. Ale już chyba o tym, co teraz robi, to najlepiej sam powie. No dzięki za zaproszenie Tomku. W ogóle bardzo się cieszę, że wreszcie jest możliwość się spotkać i pogadać, bo właśnie no, przez te różne zajęcia było ciężko na siebie trafić. Dobra, to. No, od tych dwóch miesięcy jestem prezesem w Instytucie Misesa, no i to jest nowe kolejne myślę fajne wyzwanie, żeby po pięciu latach właściwie w Kolibrze, gdzie to była taka organizacja no, bardziej studencko-grastnutowa, zająć się już dojrzałym no i, i ugruntowanym think tankiem. A jaka była twoja rola w Kolibrze? O, właściwie przeszedłem, można powiedzieć, cały program, całą ofertę, jaką Koliber miał do zaproponowania. Od zwykłego członka przez uczestnika projektu, potem koordynatora tego projektu, mówię o lekcjach ekonomii dla młodzieży, potem wiceprezesurę, następnie prezesurę w oddziale krakowskim, no i wreszcie stanowisko centralne prezesa całej organizacji. Tu się kadencja zakończyła się w grudniu zeszłego roku. I od razu przeskoczyłeś do misji jak to wyglądało? Tak? No, to wyglądało właściwie bardzo śmiesznie, bo myślę, że mogę o tym powiedzieć i Staszek Kwiatkowski, który jest moim kolegą z obecnego zarządu, się nie obrazi, jeśli trochę kulisy, że no, chłopaki tak dyskutowali na poważnie, no, jaką propozycję złożyć, że przydałby im się po prostu no Ktoś, kto mógłby dołożyć swoją cegiełkę do tej konkretnej roboty, którą robili przez 15 lat, bo tyle ma instytut. No i wyszło im, że fajnie byłoby zaprosić mnie, ale no tak siedzą w dniu tych kolibrowych wyborów i mówią, że no nie, no nie ma szans, żeby przecież nie wybrali po takim roku. No cóż, wyszło inaczej. E, ja nie narzekam. Mam nadzieję, że chłopaki też będą zadowoleni z tego, że teraz w zespole razem pracujemy. E... No i właściwie po miesiącu takich rozmów przystąpiliśmy do działania. No to nas mija długi miesiąc już w pełni taki zaangażowany. I co bo, bo powiedziałeś o tym Kolibrze, już tak na koniec tematu Kolibra, po takim roku. Co się wydarzyło w Kolibrze i co się zmieniło w Kolibrze przez ten, przez ten rok? Znaczy, myślę, że nie tyle przez tętnok, co przez ostatnie pięć lat. To był cały czas taki proces, który zapoczątkowali gdzieś jeszcze w Krakowie moi starsi koledzy, którzy mnie gdzieś do tego kolibra wciągnęli no i uczyli tego, jak w ogóle robić ruch wolnościowy. Mówię o Pawle Momro, który zajmuje się fundraisingiem profesjonalnie, mówię o Grzegorzu Piątkowskim, obecnie rzeczniku praw absolwenta, no i oczywiście o Marcinie Chmielowskim, no, który był wtedy liderem tego oddziału no i od którego ogromnej ilości rzeczy się nauczyłem, jeśli chodzi o robienie tego ruchu wolnościowego. Chodziło o to, żeby robić go na poważnie. Wyjść z piwnicy, przestać robić taką no, kucowską partyzantkę i spróbować zbudować w Polsce coś, co mogłoby być takim zaczątkiem prawdziwej, dojrzałej, wolnościowej organizacji, jakie widzimy na przykład, może nawet nie będę mówił w Ameryce, ale w Czechach, czy na przykład na Litwie. Na no ile to przyszło? się udało? Myślę, że w bardzo dużym stopniu. To był taki długi marsz, prawie 5 lat, tak jak mówiłem, od wprowadzenia wreszcie jakichś projektów, projektów, które miały jakieś możliwość mierzenia postępu. Mieliśmy wreszcie przypisane cele, rozliczanie ludzi z efektów ich pracy, coś czego wcześniej nie było. To się udało wprowadzić. No ale dwie rzeczy, z których jestem najbardziej dumny, no i mam nadzieję, że one dalej będą rozwijane, to jest kwestia fundraisingu. Budżet udało się w ciągu roku mojej kadencji na stanowisku prezesa zwiększyć o ponad 300%. Myślę, że to jest dobry wynik. Druga no, rzecz... Uwzględniłeś inflację oczywiście. Oczywiście. <laughs> okay, no, to, no to wtedy dobry wynik. <laughs> oczywiście. No i druga rzecz, która była bardzo ważna, to są projekty. Ja wychodzę z założenia, że jeśli nie możesz czegoś zmierzyć, to powinieneś się zastanowić, czy w ogóle jest sens, żebyś to robił, jeśli nie jesteś w stanie pokazać na twardych danych postępu. Teraz Coliber ma system, moim zdaniem, bardzo dobrych, sprawdzających się mierników, które pozwalają mu śledzić i przede wszystkim pokazywać swój rozwój na poziomie oddziału, na poziomie centrali, no i na poziomie każdego poszczególnego projektu. A jakie zadania są w Instytucie Misesa do zrobienia w takim razie? Czym się teraz zajmujesz? Co jest jakby Twoją główną działką? No to jest zupełnie inna historia, bo Koliber to, tak jak mówiłem, no była trochę taka partyzantka kucowska, no którą przez te, tych kilka lat zaczęliśmy w większym zespole, bo to też nie jest wyłącznie moja zasługa w jakiś sposób organizować, no żeby go doprowadzić tu, gdzie jest. Instytut Misesa to jest już świetnie działająca, poważna organizacja. 15 lat dorobku. No, Dorobku, który jest imponujący, 20 książek, największa baza tekstów ekonomicznych, więc tutaj nie trzeba pewnych rzeczy wymyślać od zera. Ja mam się skupić na dwóch rzeczach. Pierwsza to jest przede wszystkim kwestia fundraisingu i poprawy naszych relacji z darczyńcami. Druga rzecz to jest trochę takie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, czyli coś, co sprawia mi już taką największą frajdę w tym ruchu wolnościowym. No właśnie, wyjazdy, tak? Bo co nie spojrzę na Facebooku, to pojawiasz się na jakimś lotnisku, albo na tle lotniska, albo na dworcu, albo w taksówce, w ogóle człowiek, który jeździ cały czas, jakbyś sprzedawał w biurze podróży, nie wiem, tanie bilety um, i mówił, patrzcie, to jest możliwe, można jednego dnia być w Stanach, drugiego w Kanadzie, trzeciego dnia w Timbuktu i gdzieś po drodze jeszcze wpaść na kebaba do Polski. W Timbuktu jeszcze nie byłem, chociaż daj Boże, bo pewnie też jest tam jakiś wolnościowy think tank. Ale tak, no, przede wszystkim chodzi o to, żeby pokazać, że można, że niskim kosztem, bez jakiejś wielkiej bariery, chłopak z Polski, który no, właściwie chodził tylko na spotkania Klubu Austriackiej, Szkoły Ekonomii i był członkiem Kolibra, może wyjechać. Mój pierwszy wyjazd wcale nie był daleki, to była dwa i pół roku temu, jeśli dobrze liczę, Słowenia. Udało mi się poznać kilka fantastycznych osób, m.in. Josefa Shimes, z którym robiłeś niedawno wywiad. Popytałem, utrzymuję kontakt mailowy, to mi otworzyło kolejne drzwi. Liberty Forum, Atlas Network, dalej kwestia szkoleń z Atlasem, na potem już regularnego partnerstwa na poziomie relacji Kolibra, jako organizacji członkowskiej, no i tej międzynarodowej federacji think tanków. Tak nawiasem mówiąc, Kolibra do tej organizacji wprowadził Jacek Spendel z Fundacji Wolności i Przedsiębiorczości, z którą też blisko współpracowaliśmy. No więc jest to już właśnie taka fajna, sieciowa historia tego, jak to środowisko nie tylko w Polsce, ale i za granicą się spotyka po to, żeby efektywniej promować te nasze idee. No i właśnie jak to jest z promowaniem idei wolnościowych? Czy, czy w Polska jest gruntem, na którym można coś zasiać? No powiem Ci, że przez te 5 lat jak byłem zaangażowanym wolnościowcem, to nigdy nawet na moment mi optymizm nie zmalał, aż do ostatniej niedzieli tej pierwszej bez niby uwolnionej od handlu, bo, bo to, to, to, to, to faktycznie było straszne jak ludzie zareagowali na ten zakaz, jak zaczęli go popierać, tak trochę missing the point. Ale tak, Polska jest bardzo podatnym gruntem, jeśli chodzi przede wszystkim o liczbę osób, które są zainteresowane, chcą się uczyć, chcą się rozwijać, angażują się w te środowiska. To, co jest ciekawe, jeśli chodzi o Polskę, to jest to, że pomimo tego, że mamy tak dużo osób zaangażowanych, mamy tak mało sukcesów. Właściwie ciężko byłoby wskazać więcej niż trzy jakieś takie duże sukcesy, a i z tymi trzema to pewnie trzeba by było to no, pomyśleć. To, to spróbujmy, bo ja, mi, mi żaden do głowy nie przychodzi. Chyba, że mamy inne definicje sukcesów. Co można by uznać za sukces? Przede wszystkim na pewno nie mamy sukcesów, jeśli chodzi o obszar policy making, utworzenia prawa. No i chyba nie udało nam się nic jako wolnościowcom, absolutnie nic. No chyba, że ktoś próbuje, nie wiem, zaklinać rzeczywistość i konstytucję dla biznesu Mateusza Morawieckiego uzna za taki sukces, ale to nie jest wolnościowa zmiana. Ale mamy dużo sukcesów, jeśli chodzi o ludzi. I to też jest ważny sukces. Udało nam się wychować takich ludzi jakoś lodowisko, nauczyć takich ludzi, wyposażyć ich w takie umiejętności, w takie kontakty, które pozwalają im się bardzo skutecznie realizować. Przede wszystkim dalej w tym trzecim sektorze, ale już też co coraz częściej w polityce. Wspomniałem Grzegorza Piątkowskiego, który moim zdaniem robi fantastyczną robotę. No, mamy masę. Moim zdaniem, ludzi dobiących też pożyteczną bardzo potrzebną pracę w partii wolność. No i mamy ludzi, którzy próbują gdzieś tam od środka zmieniać dobrą zmianę. Ja życzę powodzenia, no nie wiem na ile to się uda, ale nawet jedna taka osoba to jest nasz duży sukces, jakoś środowiska. Ja mam mieszane uczucia co do, co do jakby wolnościowych elementów w Zjednoczonej Prawicy. Przyznam szczerze, bo nie odrzucam tego tak jednoznacznie, jak często to się widzi w komentarzach na internecie, gdzie tam ktoś się przykleił do PiSu, Zdrajca itd., itd. Ale z drugiej strony zastanawiam się, na ile to może w jakikolwiek sposób pomóc, bo to jest wpływ zupełnie niemierzalny. Ktoś może powiedzieć, gdyby mnie tam nie było, to byłoby gorzej, to ta ustawa wyglądałaby gorzej. Nie? Zagłosowałem, choć się nie cieszyłem. No to jest to, o, o, czym, o czym Ci mówiłem wcześniej, że moim zdaniem jak nie możesz czegoś zmierzyć twardym miernikiem, to powinno się 10 razy zastanowić, czy powinieneś to robić No ale na pewno jestem daleki od tego, żeby tych wszystkich fajnych gości jakby, no, potępić. Nie no, Mogą to, próbować. Nie? Znaczy, to jest... jest w ogóle charakterystyczne często dla ruchów wolnościowych, że, że, że walkę i potępianie różnych inicjatyw zaczynają od, od własnych kumpli, znajomych i środowisk bliskich, a nie tych, z którymi naprawdę powinni walczyć. Bo tak jest bezpieczniej. Nie wychodzisz w ten sposób ze swojego wolnościowego safe space'a, poza tym masz pełną gwarancję tego, że środowisko ci przyklaśnie i nie ma w tym nic trudnego. To jest dość ciekawe zresztą, że środowisko, które jest tak skupione na indywidualizmie, jest tak skupione na tym, że to jednostka, a nie jakiś byt kolektywny jest tym głównym podmiotem zainteresowania, według rodbardystów w ogóle wyłącznym, tak? nie ma czegoś takiego jak społeczeństwo, tylko jednostka tak dużą wagę przywiązuje do oceny grupy i do tego, żeby się w tej grupie dobrze, komfortowo czuć i nie odbiegać w swoich ocenach za daleko od tego, co ta swoją drogą dość egzotyczna grupa e, uznaje za swoją dominującą taką ortodoksję, nie? Ale jak mówiłeś o sukcesach, znaczy, to, to ich nie wymieniłeś w końcu. Powiedziałeś o rzeczach, które nie są sukcesami. Znaczy Powiedziałeś troszeczkę o przygotowaniu ludzi, którzy mogą potencjalnie coś zrobić. Ale znowu to jest, to jest rzecz niemierzalna. A czy coś się wydarzyło w przeciągu ostatnich pięciu lat, co byś uznał za... Mm, nawet nie wiem, jak to powiedzieć, bo nie chcę, nie, chcę, nie chcę mówić, że to oznaka tego, że idziemy w dobrym kierunku. No to już konkretnie. Tak no. jak powiedziałem, że trzy rzeczy, to spróbuję wymyślić te no trzy rzeczy. Z no. pierwszą nie będę miał problemu, bo byłem zaangażowany w tworzenie tej rzeczy i to jest moim zdaniem jedna z fantastycznych rzeczy, które już pytają się mhm. za granicą. Lekcje ekonomii no to, dla młodzieży. Okay. Ponad 10 tysięcy uczniów, uczniów liceów, którzy regularnie można powiedzieć, zapoznają się z dorobkiem Austriackiej Szkoły Ekonomii. Projekt fantastyczny, spełniam wszystkie kryteria dobrego projektu. Dwie organizacje koalicyjne, Instytut i Coliber. Masa zaangażowanych osób spoza środowiska, wciągnięci nauczyciele, ogromna ilość uczniów. Dla porównania, te ponad 10 tysięcy, które już są na liczniku w tej edycji, prawdopodobnie padnie kolejny rekord, to jest więcej ludzi, niż Foundation for Economic Education przepuściło przez swoje dwudniowe seminaria. A my z uczniami spotykamy się przez sześć dni. Okej, okay. no dobra, no to, to, to mnie masz. Ale znowu powiem Ci szczerze, że to jest takie bardzo pozytywistyczne budowanie u podstaw, dbanie o to, żeby, żeby, wiesz, młodym ludziom wytłumaczyć, żeby być nawet do pewnego stopnia pierwszą ekipą, która do nich dotrze. Bo to jest też bardzo ważne. To jedźmy z długim. No. Wolnościowcy w parlamencie jak ja zaczynałem, słuchaj, nigdy bym nie pomyślał, że będę mógł patrzeć na Mównicę Sejmową, gdzie Kuba Kulesza będzie cytował Ludwika von Misesa. Yy, no szczerze mówiąc, nie, nie, nie myślałem, że dożyję. I, bo wydaje mi się, że zaczęliśmy już po tych dwóch latach tak bardzo patrzeć na to, ale co zdobili. Wiedzieliśmy od początku, że nic nie zdobią, jeśli chodzi o przepchnięcie prawa. Jeśli ktoś się łudził, że pięć osób w Sejmie przepchnie jakąś ustawę, albo nawet zablokuje jakąś ustawę, to nie, to tak nie działa. Ale jako platforma edukacyjna, coś, coś co świetnie przez lata tobił Korwin, też jako możliwość wyrażenia w ogóle naszego głosu, tego sprzeciwu wobec tych patologicznych zmian, robią świetną robotę. I nie tylko Kuba, świętej pamięci Rafał Wójcikowski, Tomek Jaskuła, Jacek Wilk oczywiście, Masę innych osób, które może nie są, czy nawet same nie chcą się przyznawać do tego, że są wielkimi wolnościowcami, ale są naszymi fellow travelers. Byli w tym środowisku, w nim się rozwijali, dalej blisko jakieś relacje koleżeńsko-towarzyskie utrzymują. No Tych osób jest w Sejmie, no, pewnie z kilkanaście by się dało wymienić. Słuchacze, jest... słuchacze słyszą przez chwilę, nie wiem czy słyszeliście moi drodzy, takie stukanie, taki może disclaimer mały, że znajdujemy się w Pałacu Kultury, więc jeśli coś stuka, to być może albo go już de detonują powoli, wynoszą kawałki jak mur berliński na pamiątkę, albo naprawiają, nie wiemy tego, nie jesteśmy w stanie, ale coś może stukać i pukać, coś nam może spaść na głowę równie dobrze jak, jak, jak, jak w rozmowach kontrolowanych. Zaczął się demontaż, Tak, demontaż komunizmu ostatecznie ja mogę się przy, przy, przyczynić do tego, nie ma problemu dajcie mi tylko cokolwiek ostrego Dobra. no dobra, wolność. w tym to, to jak jesteśmy przy demontowaniu komunizmu mhm. to może w tym kierunku poszukajmy tego trzeciego sukcesu i to jest rzecz, która dla mnie osobiście była bardzo ważna też z dacji projektów, które realizowałem w Kolibrze i nie powinniśmy jej odpuszczać środowiskom narodowym czy nawet szeroko rozumianym, patriotycznym. To jest ogromny wkład ruchu wolnościowego w przypomnienie wybitnych, prawdziwych polskich bohaterów, którzy walczyli w praktyce, ponosząc ogromną cenę, walczyli właśnie z komunizmem, walczyli z totalitaryzmem, walczyli z fizycznym przejawem tych idei, które my chcemy zwalczać obecnie, siedząc trochę w tym naszym safe space'ie. Mówię oczywiście o, o takich ludziach jest? jak dokładnie, mówię o takich ludziach jak Pilecki. Mhm. Przecież to to środowisko wykonało tą ogromną pracę. Marsze, lekcje w szkołach, projekt Być jak, też zresztą Kolibra ogromna praca, którą wykonali na przykład nasi fellow travelers, bo też mają bardzo wolnościowe usposobienie, chociaż nie są tak jakby traktowani jako wolnościowa organizacja ze studentów dla Rzeczpospolitej na przykład. Mm -hmm. To jest nasza zasługa. A nie masz wrażenia że obecny rząd, który... Obecny to jest tak, nagrywamy to w 2018 roku, w marcu, 14 marca data emisji, więc rządzi Prawo i Sprawiedliwość, ogólnie rozumiana Zjednoczona Prawica, za którą zniosę toast czerwonym napojem, ulubionym no tak. napojem Mikołaja. W Mikołaj no. powinien zmienić według mnie imię na Mikola. Nie Mikola No właśnie. można i co? Mamy, mamy, mamy obóz rządzący, który też bardzo mocno przypomina o żołnierzach wyklętych, o podziemiu antykomunistycznym. Mamy narrację o Powstaniu Warszawskim, jedyną obowiązującą obecnie. To wszystko jest wrzucone, że tak nieładnie powiem, do jednego worka z, z, z tragedią smoleńską 2010 roku. I, i, I każdy zasadniczo, kto nie jest... nie wtapia się w ten refren, to stoi tam, gdzie stało ZOMO. I niech Prawda? Jedzie sobie, no jest Żydem, gejem z nowoczesnej, którego opłaca Soros i w ogóle jest neoliberałem, który chce wyzyskiwać ludzi w niedzielę. O, za, za to mogę znaleźć <laughs> ten toast. No niestety, ja, ja szczerze mówiąc... Nie czujesz tak, że ta praca, o której mówisz, w trzecim punkcie zostaje do pewnego stopnia zbezczeszczona, że też użyję takiego wszystkiego tak, ja, ja, ja strasznie, mocno emocjonalnie w ogóle do tego podchodzę. Mm, już tak nie, nie, nie wdając się w przesadne szczegóły. Nie jestem historykiem. Jestem raczej takim niedzielnym pasjonatem historii, no to teraz mi coś do sklepu chodzi. No teraz być w niedzielę to pasjonatem? Książki możesz czytać, A -a, więc okay. możesz kupić. Więcej możesz. czasu nawet będzie, nie? Super. <śmiech> Może trzeba poprzeć zakaz. Nie no, na Kindle możesz kupić zawsze. Chociaż widziałem, że na Steamie zamknęli nawet rynek taki między graczami wewnętrzny. Muszę sprawdzić, Co? czy to prawda. O, no. Dobra, to zaraz do tego przejdziemy, bo to jest temat tego tygodnia bez względu. No, ale jeśli chodzi o to, to tak. I, i to jest w ogóle straszne, że mm, na przykład takich ludzi jak Pilecki, mm, którzy są właściwie naszym takim wolnościowym, naprawdę wolnościowym punktem odwołania, wolnościowym towarem eksportowym numer jeden, zrównuje się z ludźmi, którzy też wykazali się jakimś bohaterstwem, ale już niejednoznacznym, jak upaszka, jak ogień. No to robi wielką krzywdę tej, tej wybitnej zasudze wybitnej postawie, no właściwie niewyobrażalnie heroicznej takich ludzi jak Pilecki. No i to jest, myślę, kwintesencja tego, czym się kończy wejście polityków w temat kreowania narracji historycznej. No widać doskonale na przykładzie całej sprawy z Izraelem. Ja mówiąc szczerze, wiedziałem, że będzie ciężko, jak leciałem ostatnio do Stanów. Nigdy bym nie pomyślał, że będzie aż tak ciężko. Ale jak to odczułeś? Każda rozmowa no to było 15 minut tłumaczenia się z Polish Holocaust Law. I to, to okay. operuje, w języku u nich to operuje jako New Holocaust Law. To jest Polish New Holocaust Law. Jest tak źle w odbiorze. Zresztą miałem okazję odwiedzić naszego ambasadora, który moim zdaniem robi świetną robotę w tym obszarze, no i mówi, że to samo jest niesamowicie właściwie... No nie da się przebić z jakimkolwiek innym tematem, bo wszędzie są pytania o Polish Holocaust No, Nawet tak na marginesie, no to jest... To jest wiesz, no jak... jak zakładamy, że państwo jest niekompetentne właściwie w każdym obszarze, za który się weźmie no to dlaczego miałoby być kompetentne do dbania o pamięć historyczną właściwie jest chyba najmniej kompetentną instytucją do tego, żeby to robić ma największy interes w tym, żeby, żeby regulować i zmieniać tą, tą, tą treść tej pamięci jak najbardziej no dobra, no to przeszliśmy naturalnie do, do rzeczy która przez ostatnie trzy dni nie schodzi z, z, z niczyjego Facebooka, że tak powiem dla mnie strzałem ty, ty tygodnia jest to, że w inspekcji pracy zgłaszają się kontrolerzy, którzy chcą mieć wolne niedzielę i odbijają niczym rykoszet, echo dokładnie, którym jesteśmy karmieni od wielu miesięcy, że oni chcą iść w niedzielę do kościoła i chcą ją spędzić z rodziną. I jak tu teraz szachmat, że tak powiem, jak się można wyciągnąć z bagna... Y Zawarko, czy to jest pytanie do rządzących, chyba. Ale moje pytanie jest takie: czy nie sądzisz, że pośmiejemy się, pośmiejemy, a tak naprawdę za chwilę to się rozejdzie po, po, po kosztach? Rozejdzie się po kościach i ten zakaz zostanie w takiej formie, w jakiej jest, kulawej, ludzie będą go obchodzić yy, i on w żaden sposób nie będziemy mieli do czynienia z żadnym rodzajem jakby to powiedzieć yy, ludzkiego sprzeciwu, jakiegoś zaangażowania, jakiejś siły, które mo będzie można wykorzystać w jakikolwiek wolnościowy sposób, że po prostu ludzie powiedzą, no okej, okay, gdzieś tam w Hiszpanii też jest zamknięte, no to i nie ma tragedii, nie? W Szwecji może być zamknięte, w Niemczech jest zamknięte ponoć, nie ma tragedii, więc w ogóle... Nie no, no, buntu i rewolucji nie będzie, no nikt nie będzie palił opon na ulicy w obronie tego, żeby jeden z siedmiu dni spędzić w markecie, bo i tak pewnie większość ludzi do marketu nie chodziła. No boję się, że faktycznie masz tację i będzie tak jak na przykład z 500+, gdzie wielu wolnościowców, nawet widziałem kilku libertarian, mówi, że no nie, no nie da się przecież, nie da się skrytykować takiego programu. Jak ktoś się krytykuje, to natychmiast się wskazuje na zmarginalizowanie w dyskusji. I nie można krytykować 500+. No okej, okay, nie można, z handlu w niedzielę pewnie też nie można. Już widziałem, że to, to taktycznie... Jest strzał w stopę, że wolnościowcy podnoszą argumenty, zresztą bardzo celne, bo zauważ, że nikt z wolnościowców nie mówi o tym, że problemem jest sam zakaz handlu, problemem jest ingerencja państwa w obszar wolności, mm -hmm. decyzji suwerennych jednostek. Mm -hmm. To jest problem który my krytykujemy, a nie jakiś handel, to że sobie co do marketu nie mogę pójść, co mnie to obchodzi, tak nie chodziłem. Pierwszy raz od dłuższego czasu w niedzielę do sklepu poszedłem w ostatnią niedzielę, wolną handlową na dworzec w Krakowie. W celach czysto antropologicznych zobaczyć, jak tam <śmiech> ludzie sobie radzą. Tak na marginesie radzą sobie świetnie. Więc tak, no to, jest, to jest trochę taki problem. Przy czym tu jest jedna szansa, że faktycznie może być wreszcie grupa ludzi, która bezpośrednio odczuje negatywne konsekwencje tego zakazu. Są ludzie, którzy sobie dorabiali w weekend, oni odczują to po kieszeni. Są ludzie, którzy z różnych przyczyn po prostu najwygodniej najczęściej dobili te zakupy w niedzielę, to w jakiś sposób już bezpośrednio wpłynie i pogorszy ich subiektywnie odczuwany komfort życia no i to jest coś jednak innego niż 500+, no, w którym gdzieś te negatywne efekty są bardzo abstrakcyjne, bardzo rozmyte, bardzo takie można powiedzieć... To jest czego nie widać, taś. a to co widać to jest 500+, które jakaś rodzina biedna z dzieckiem dostaje, nie? To widzisz. A nie widzisz skąd one się biorą, jaki będą miały wpływ na ceny za 5 lat, no to nie, nie, nie da się tego pokazać w argumentach w dyskusji. Ja, się ja, się, ja kibicuję mocno kolegom z forum, którzy zapowiedzieli, że idziemy na rekord i będziemy pobijać ten węgierski tam się, jeśli dobrze pamiętam, niewiele ponad rok utrzymał zakaz, no to, to, to my będziemy pobijać. Nie, bo rzeczywiście są pewne ograniczenia gdzieś tam w Europie. Oczywiście narracja rządowa jest taka, że w całej Europie jest, sklepy są w niedzielę zamknięte, co jest bzdurą oczywiście. To, jest, to zależy od nawet regionów w niektórych państwach. To nie jest powszechne. Zresztą wycofuje się raczej, z tego co widziałem, raczej tendencja jest spadkowa. Raczej kraje wycofują się z tego zakazu, niż by a, chciały go rozszerzać na sobotę, piątek, czwartek. Dla mnie to jest konsekwencja szerszej takiej i bardzo niepokojącej tendencji, która w pisie jest, czyli nie tego, że my się różnimy jako wolnościowcy i, i spora część dobrej zmiany, bo też na szczęście nie całość pod względem propozycji konkretnych rozwiązań. To jest potężna przepaść aksjologiczna. Mhm. I dla mnie takie kluczowe przemówienie, w którym chyba najlepiej wybrzmiało, jak daleko my jesteśmy od tego obozu, to jest przysłucha. I dwa wystąpienia. Zresztą to w ogóle było symboliczne ta, ta cała przysłucha, to jeszcze jak pani Beata Szydło była premierem, to tam głosu nie dostała, no czyli już było widać w którym kierunku to zmierza. No za to głos oczywiście dostał prezes Kaczyński i przyszły premier Mateusz Morawiecki. No i polecam każdemu wolnościowcowi te dwie godziny poświęcić i przesłuchać te dwa wystąpienia, są przerażające. No ja tylko jako taki Teaser rzucę, że tam na przykład prezes Kaczyński mówi o tym, że trzeba przywrócić w Polsce ideę piękna, yy, dlatego będą obowiązkowe lekcje estetyki. Czy można tak bez karmi, bez żadnych konsekwencji yy, suć gospodarkę i jak długo można to robić? Cały czas mówiąc o tym, że jest się antykomunistą, że działa się na rzecz suwerenności, niepodległości, że trzeba wstać z kolan, że trzeba się stawić czoło rzeczywistości, która jest twarda, neoliberalna i wszyscy cię nienawidzą na całym świecie, bombardują i musisz się im przeciwstawić. Um, i wszystkie kryzysy w polityce zagranicznej wynikają z tego, jak świetny jesteś w polityce zagranicznej. I jakikolwiek kryzys gospodarczy wynika z tego, jaki masz świetny pomysł na tą gospodarkę wewnątrz kraju. W którym momencie stajesz się Wenezuelą? Czy najpierw jeszcze masz jakiś, nie wiem, syndrom argentyński? Musisz przejść przez perona po prostu, wiesz... Fajnie, fajnie że przywołujesz Wenezuelę, bo akurat mam no, kilku naprawdę dobrych kolegów, którzy też próbują robić wolnościowe organizacje w Wenezueli. Mhm. Zresztą jeden dalej mieszka w Krakas. Kieruje takim klubem Bastiata. Uczą przedsiębiorców tego, jak już wiesz ten kraj już, już całkiem się rozpadnie i będą na gruzach odbudowywać. No to, to jak? Co w niecie e, czasu w Henry Hazlite? Dokładnie. Jest... E, no ale jest ciekawa sprawa z Wenezuelą, bo 9 lat temu było takie badanie w różnych krajach, zapytali ludzi o ich subiektywny poziom szczęścia, zadowolenia z życia we własnym kraju. I w tym badaniu porównawczym Wenezuela na tle całego świata była numerem jeden. Dziewięć lat temu. Dzisiaj mówimy o kraju, w którym się zabija, nie wiem, hipopotama ZO, żeby na nakarmić tygrysa. Mhm. Eee... tygrysa, żeby siebie nakarmić, bo to już no jest ten etap teraz. Dokładnie. Eee... Więc jeśli chodzi o psucie polskiej gospodarki, to moim zdaniem tak długo jak długo kon koniunktura. Koniunktura jest bardzo korzystna, będzie pisowi pozwalać. No my nie jesteśmy jakimś, można powiedzieć, wielkim czy, czy niezależnym graczem. Korzystamy, czy znaczy raczej rząd PiSu korzysta z tego, że obecnie koniunktura no, w globalnej gospodarce jest bardzo korzystna i będzie na tym jechał, bo na razie co oni zrobili, no zamknął futra, tak? dowalą ludziom w jednej branży, w drugiej, Potem zniechęcą okaże, inwestycje, tak, tak, no to, to, to widzimy yy, wzrost niepewności i, prawa. Jakikolwiek nie, I jakikolwiek zagraniczny inwestor, który słyszy o tym, że tu mają zakazać, nie wiem, działalności Ubera na przykład, czy, czy mają zamknąć sklepy, albo możesz, możesz mieć coś takiego, że z miesiąca na miesiąc, albo nie wiem, ze stycznia na kwiecień, nie wiesz o tym, czy niedziela będzie z nim otwartym, czy zamkniętym, no Raczej obniża, że tak powiem, chęć Oczywiście. stawiania dużych pieniędzy w takim czasie. Oczywiście, ale potem będziesz miał z argument, że przecież Ubera w Hiszpanii nie ma. Nie ma? Nie ma. Nie ma. A. Nie ma. No tak, ja tak dzisiaj myślałem, zastanawiałem się, czy można było by zrobić taką patchworkową układankę, żeby wszystkie ograniczenia z Europy ściągnąć do Polski czy cokolwiek dałoby się zrobić. Bo już wiem, że na przykład w Szwecji od poniedziałku do piątku nie kupisz alkoholu w zwykłym sklepie. Tam w bolagerach kupujesz to w weekend. Ale my w weekend mamy zamkniętą niedzielę. Wiesz, chodzi o to, że można tak skopiować, tak poukładać, że mapa będzie cała czarna. Po prostu już nic nie zrobisz. Wystarczy skopiować to, co jest we Francji zakazem, to, co jest w Belgii zakazem, w Holandii i dopchać to. Wiesz, no to jest, to jest chyba najfajniejsze w ogóle w wolnej przedsiębiorczości, że... Mm naprawdę dużo zniesie. I to widzieliśmy przed 89, że naprawdę wiesz, nawet w takiej sytuacji, gdzie w ogóle atakujesz sam fundament wolnej gospodarki, własność prywatną, dalej gdzieś jakieś szczeliny są. I pomimo tego... Ale to są takie szczeliny, że stoisz w, w nocy w kolejce, przypomnę młodszym słuchaczom, po to, żeby kupić jakiekolwiek buty, które wymienisz na jakikolwiek sweter, który nawet na ciebie nie pasuje ci się nie podoba, ponieważ za ten, ten sweter, jak wymienisz, to może ci koleś do, dorzuci jeszcze trochę słoniny i za to koleś ci wyleczy zęby po godzinach na państwowym sprzęcie wiesz. a jak on ci wyleczy zęby to ty mu potem załatwisz bon na poloneza czy na zderzak do poloneza wiesz. i zamiast od razu pójść i kupić zderzak do samochodu kuźma, po co trzy dni robić tą całą okrętkę idziesz, kupujesz zderzak do samochodu koniec tematu, on kosztuje 120 zł i sprawa jest załatwiona nie stoisz w nocy po słoninę, nie przymierzasz swetra po co marnować tą energię bo do tego to się sprowadza. Ja, ja często rozmawiam z ludźmi, którzy mówią w PRL-u bo fajnie, człowiek był szanowany, bo to wiesz, dostawał mieszkanie, dostawał wózek na dziecko, i on na słoninę czy tam na cokolwiek innego. Co widać, czego nie widać, nie? I to był, to był szacunek dla człowieka. Robotnik to był robotnik, panie, taksówkarz to był taksówkarz, i tak dalej. A potem zastanawiasz się, jakim cudem taki Barajana kręcił Misia czy, czy Alternatywy 4. Skąd on czerpał inspirację do tych, do tych absolutnie fantastycznych i niemożliwych bzdur, które są w tych filmach? wymyślił. Nie no, także odpowiadając na twoje pytanie, no to Wenezuelą nie zostaniemy. To nam, to nam absolutnie nie grozi. Zresztą ja też w ogóle nie wierzę w ten, w tą całą narrację wielkiego, autorytarnego, wielkich autorytarnych rządów PiSu. Znaczy na pewno wiem, że by chcieli, tak? No, nie, no jasne. To każdy by chciał, każdy by chciał. No bo trzeba zrobić. To trzeba im po prostu dać pełnię władzy i koniec. Za Platformy nie było z kim rozmawiać. Nikt nie chciał słuchać. Teraz oni są bardzo otwarci, bardzo otwarci na różne propozycje, jest pracowa? z kim... nie Mówię o y, dobrej zmianie. Aha. Można podawać swoje rozwiązanie, jest z kim rozmawiać. Przecież nawet takie przykłady, jak ten raport, który w Kolibrze wypuściliśmy, jeszcze za mojej tam bytności o zmianie czasu, głównym autorem hmm. był Krzysiek Zając z Krakowa, no to to wylądowało podobno nawet na biurku samego prezesa. No problem to problem jest dużo biurko, byłem szczerze, się zastanawiam. Tak, pro, wiesz, problem, problem jest taki, że co z tego, że ktoś słucha, jak potem robi no coś zupełnie przeciwnego, to chyba lepiej już było, jak nikt nie słuchał, ale przynajmniej aż tyle nie psuł. Nie? Ciekawe spostrzeżenia, ja pamiętam, że za poprzedniej władzy, myślę, że można też powiedzieć za następnej władzy, bo to zazwyczaj jakoś tak wahadłowo wygląda. Przecież wszyscy zawsze mówią poprzednicy, a nie mówi następcy, nie? To jest, to, jest, to jest dziwne, nikt nie patrzy w przyszłość. Przecież to, słuchajcie, to jest też nasza przyszła władza, jakby nie było. Jakby nie patrzeć, nie, nie znamy jeszcze gabinetu, ale to, nie wiem, kwestia pięciu, dziesięciu lat, ale coś się urodzi. No chyba, że razem. No, myślisz? W koalicji z wolnością? Większe, większe przekasowania były, a ja powiem Ci, że to tak czasem, czasem sobie wyobrażam, jak już mi się bardzo nudzi, jak już te wszystkie bezpieczniki, ograniczenia, PiS wyrzuci w powietrze, prokurator, minister sprawiedliwości w jednej osobie no będą mieli nieograniczone uprawnienia, no to dochodzi Adrian Zandberg do władzy jako premier, Marcelina Zawisza jako minister sprawiedliwości, prokurator generalny, no i wtedy dopiero by się zaczęło. To jest to, co w Stanach pięknie widać teraz. Myślę, że to jest taki moment fajnego otrzeźwienia, że ogromna część demokratów zrozumiała, że to nie był wcale taki dobry pomysł, żeby Obamie pozwalać na rozszerzanie tych kompetencji, bo teraz korzysta z nich facet, który nie do końca wie, co robi. No, może, może u nas będzie taka jak zwykle mądrość po szkodzie oni są, oni są skołowani, demokraci są jeszcze oni jeszcze nie wyszli z 2015-2016 roku oni wciąż grają jeszcze Hillary Clinton jak teraz Donald Trump umawia się z Kim Jong-unem to, to, to jest oburzenie demokratów ale takie tłumione, no bo kiedyś przecież Obama próbował deal w Iranie przepchnąć i tam się z nimi piątkę przybijał i wtedy był super i to było otwarcie, nowa polityka, w ogóle będzie świetnie, a teraz Trump robi dokładnie to samo, ale Trumpa nie można chwalić, tak samo za, za, za, za kwestię ceł na, na, na stali aluminium, prawda? Nagle, de, nagle demokraci zaczęli krytykować Trumpa nagle okazało się, że oni są za w ogóle otwartym rynkiem, niskimi podatkami, niskimi cłami. Super, fantastycznie. Trumpa na was trzeba było. Wreszcie, żeście to zrozumieli. Już oczywiście oni nic nie zrozumieli, to jest tylko i wyłącznie refren. Ale myślę, że to, że, że PiS stworzy w takim razie teraz takie, takie, że tak powiem, kolejny, w której potem będzie mogła wejść zupełnie inna organizacja? Myślę, że tego się w ogóle... Myślę, że tego w ogóle jako wolnościowcy powinniśmy się najbardziej obawiać. Ja, ja w ogóle mam taką... Zasadę, która jeśli chodzi o kontakty z politykami się bardzo dobrze sprawdzała, że najwięcej do pomocy, życzliwości, powiedzenia powinniśmy mieć wtedy, jak ktoś jest na dole, a najbardziej uważać na tych, którzy są u góry i to nawet jak wcześniej byli naprawdę dobrymi, mm -hmm. wiesz, takimi dobrymi przyjaciółmi, można powiedzieć, w sensie ideologicznym. Yy... Wydaje mi się, że to jest taka lekcja, no której sporo osób nie oddobiło, że tu nie chodzi o to, żeby nasi, tak, jacyś nasi w Sejmie, nie wiem, Radzie Dzielnicy, gdziekolwiek, mieli szerokie kompetencje, szerokie uprawnienia i realizowali swoją wizję. To w ogóle nie o to chodzi. Tu właśnie chodzi o to, żeby niezależnie od tego, kto tam siedzi, miał najmniej do powiedzenia o życiu innych ludzi. No tak, A jak przypominam... jest naszym fellow traveler to Aha. nieźle, lepiej niż żeby tam był wiesz, ktoś kto będzie programowo dążył tak, do, do wprowadzenia pełnej komuny No to może w takim razie trzeba wprowadzić tą zasadę, którą Trump wprowadził, że na każdą nową regulację trzy wyrzucamy, może no chociaż by tyle To by był naprawdę ideał i to jest no, w ogóle jedyny sposób żeby jakoś też nieskutecznie na dłuższą metę zahamować tą biegunkę legislacyjną, nie, która nas przygniata yy, No, no Zresztą to w ogóle jest trochę takie modus operandi, nie? dobrej zmiany, żeby Polskę naprawić ustawą. Nie? No, to się przypomniała droga do zniewolenia akurat Hayeka, a akurat mechanizmu zapadkowego i kręcenia się tej śruby raczej w jedną stronę. No dobra, no to nie wiem, czy w takim razie nasze spotkanie możemy podsumować pozytywnie, czy, czy, czy, czy nie, bo tak się zrobiło... Zesz zesz bo zeszliśmy na politykę. R relatywistycznie. To, to zeszliśmy na politykę, a to zawsze nie dość, że najmniej ciekawe, no to jeszcze ciężko coś dobrego powiedzieć. A moim zdaniem najwięcej ciekawego się dzieje z daleka od polityki. Najwięcej fajnych działań jest właśnie w tych think tankach, które się trzymają no, na długość wyciągniętej ręki, tak to nazwijmy. To jest ten model właśnie Hayek'a Fischera, yy, dotrzyj do liderów opinii, zmień nastawienie tych liderów opinii, przekonaj ludzi, zmiany polityczne będą no, automatyczną, konieczną konsekwencją tej pracy, którą wykonałeś. Yy no chociaż może tak jest, że, że jak już od dłuższego czasu tak mozolnie stopniowo się te kolejne cegiełki udaje dokładać, to to powszednieje no i już wszyscy się tak przyzwyczaili, że, że aż nie mamy o czym gadać, bo jest tak dobrze na co dzień, nie? To zresztą w ogóle jest takie fajne spostrzeżenie wydaje mi się, że z książki Racjonalny optymizm, świetna tak, tak swoją drogą, że z definicji Rzeczy złe, te, te, te newsy, które trafiają do takiej naszej świadomości, się przebijają, no i o których trochę tutaj dzisiaj poznawialiśmy, przebijają się dlatego, że są właśnie tak rzadkie, że tak rzadko się dzieją takie złe rzeczy, a te dobre dzieją się tak często, że właściwie przestajemy zwracać na nie uwagę. I myślę, że od tego się powinniśmy w ogóle uczyć jako ruch wolnościowy żeby trochę z większą, można powiedzieć, dumą podejść do tego, co nam się udało wypracować. Moi drodzy, zdaje się, że deko dekonstrukcja komunizmu w Polsce następuje w, w, naprawdę w swojej formie fizycznej i, i bezpośredniej. Następuje fizyczna likwidacja pałacu Kultury, więc my musimy się troszeczkę stąd zbierać, bo już przestało tu być przyjemnie. Za chwilę rozpocznie się ewakuacja ludzi, którzy jeszcze pozostają w tym budynku. Ja tylko chciałem powiedzieć, że skończyliśmy na tym, że zasadniczo dobre wiadomości nie przebijają się do nurtu. Ja mam z dobrymi wiadomościami problem, one natychmiast są zawłaszczane przez jakąś stronę polityczną. Teraz czytam książkę Johana Norberga, może znasz takiego gościa? No właśnie o globalizację, to się nazywa w obronie otwartego kapitalizmu w oryginale ta książka. I on tam przywołuje mnóstwo statystyk, których pokazuje, że ludzie wychodzą z biedy, lepiej jest wszystkim, i biednym, i bogatym. Więc bzdurą jest jakaś gadka o tym, że biedni biedniają, bogaci bogacieją itd. itd. Tylko, że jego książka była napisana gdzieś jakieś 15 lat temu. Zastanawiam się, czy te średnie dalej obowiązują. Jest nowa książka Norberga. To jest jedna w ogóle z moich takich dwóch książek najważniejszych, które przeczytałem w 2017 roku. Nazywa się Postęp. 10 powodów, by z optymizmem patrzeć w przyszłość. Właściwie same statystyki. Same statystyki, same porównania pokazujące, że wszyscy jesteśmy bogatsi, niezależnie od szerokości geograficznej. I jesteśmy bogatsi pomimo, a nie dzięki działaniom. No właśnie ta druga część bardziej mnie interesuje, bo w tej pierwszej książce, przyznam szczerze, jest tylko pokazane, że jest lepiej, a to można równie dobrze wykorzystać przez chłopców z dobrej zmiany, którzy mówią, patrzcie, no rzeczywiście, dobra zmiana, działamy i jest lepiej, nie? Większe podatki, większe cła i tak dalej, ale brakuje mi właśnie tego otwarcia, tego, że to nie jest kwestia większego cła, większego interwencjonizmu, izolacjonizmu i autarki, tylko właśnie otwierania się i globalizacji, chociaż ja wiem, że to słowo jest... Po części na prawej stronie w Polsce jest nienawidzone. Za sprawą głównie Aleksa Jonesa, zdaje się. Ale to trzeba odbić. Trzeba odbić, bo właściwie nie ma nic bardziej naturalnego dla wolnościowców niż afirmacja tego zglobalizowanego podziału pracy. To jest bardzo ważne. W ogóle zaczęliśmy oddawać strasznie dużo dobrych pojęć. Nie chciałbym, żebyśmy skończyli tam, gdzie Amerykanie, gdzie powiesz o sobie liberał. No I, tak. i będą się na ciebie jest. krzywo patrzeć. Chociaż Ale. w Polsce chyba też ostatnio zaczęli, więc... Oczywiście, trzeba... nie. Liberał to już jest... Ło, jest... stary. Liberał to znaczy, że jesteś z dużego zachodniego banku, z zachodnim kapitałem, który chce cię... Wyprzedałeś stocznie w ogóle i, I daj spokój. Dobra, no to w takim razie słuchajcie, ja mogę z Michałem siedzieć i rozmawiać 14 godzin, ale wiem, że za chwilę masz panel, a propos NGO-sów też, żeby było ciekawie w temacie naszej pierwszej połowy dzisiejszego spotkania, więc cię dłużej nie zatrzymuję. A mam nadzieję, że jeszcze będziemy mieli okazję porozmawiać i nadrobić zaległości za kolejne kilka miesięcy. Mikołaj Pisarski, Instytut Misesa, na żywo z walącego się Pałacu Kultury. Dziękujemy bardzo, do usłyszenia. Bardzo dziękuję, dzięki za zaproszenie, do usłyszenia.